Wieczór, znaczy no, jak zawsze, albo dzień dobry, mało brakowała, Nie doszłoby do tego odcinka, bo się zupełnie zagapiłem i w zasadzie prawie zapomniałem, że nadchodzi piątek. <śmiech> Niestety, bardzo powoli w tym tygodniu cały czas mam wrażenie, że jest jeden dzień później niż jest. Mało brakowała, zapomniałbym i bym go nie nagrał. Ja ogólnie rzecz biorąc jestem typem takim mało charytatywnym. Nie tak, że jestem zupełnie aspołeczny, ale żebrakom nie daję e, szybomyjki. gonie, zawsze e, jakby nie żona to, która e, przeznacza co roku z naszego zwrotu podatku 1% na jakieś różne fundacje, to ja bym w ogóle chyba się nie udzielał. no dobra, jeszcze tam raz do roku daję na orkiestrę i to tyle natomiast od no już od dłuższego czasu e, oddaję krew bardzo nieregularnie to nie jest tak, że, że mam taki zwyczaj, po prostu zdarza mi się co jakiś czas e, pierwszy raz oddałem w wojsku, tam to było troszeczkę tak e, takie stado, prawda? Byliśmy w szkole podoficerskiej, banda chłopaków świeżo w wojsku, bo byliśmy może 6, 7, może 8 tygodni albo nie, więc to jeszcze wszystko tak cały czas na gorąco. No i za którymś razem przyjechali ze stacji krwiodawstwa, tu tam wszyscy będą oddawać, no jak wszyscy to wszyscy. A w dodatku mieliśmy ogromną zachętę w postaci dnia urlopu za każde oddanie kto nie był w wojsku, ten nie wie, co to znaczy dzień urlopu ci, którzy nie mają jakiejś takiej skali, to mogę tylko powiedzieć, że to bardzo dużo więc ja tak poszedłem zrobili, pobrali cuda nie niewidy, wbili mi się w rękę i odesali pół litra potem oczywiście czekolada i inne pierdały potem oddawałem jeszcze raz także w szkole podoficerskiej i potem miałem chwilę przerwy. Po powrocie z wojska przez jakiś czas ekipa, z którą wtedy się przyjaźniłem. Z nimi chodziliśmy przez jakiś czas na Saską. To zawsze była w zasadzie trochę impreza. Na zasadzie zbieraliśmy się w kilku, na przykład 4-5 osób chodził z nami, pamiętam, kumpel, którego zawsze lekarka utrącała przy badaniach wstępnych zawsze a to ciśnienia, a to coś innego ale facet chodził tak dla towarzystwa fajnie go było mieć ze sobą oddawaliśmy churalnie krew, pamiętam, że tam na stacji strasznie się na nas dziewczyny denerwowały, bo myśmy przychodzili późno, tuż przed zamknięciem a to jednak cała procedura chwilę trwa prawda, więc jak wychodziliśmy to byliśmy już ostatni prosto stamtąd jechaliśmy do knajpy i braliśmy się do Picia Piwa, bo to był zwykle piątek. Potem przez jakiś czas miałem znowu przerwę i załapałem zajawkę zupełnie przypadkiem, bo jakoś w listopadzie podjechałem do pracy. Tuż obok mnie, no praktycznie przez ścianę jest Agencja Ochrony. Tam jest główne biuro, magazyn mundurowo i parę innych rzeczy. I tam tych chłopaków zawsze się dużo kręci i kiedy podjeżdżałem, zobaczyłem, że przed frontem na, na parkingu, od, od ulicy jest taki duży parking, stoi autobus do pobierania krwi, no więc niewiele myśląc poszedłem i oddałem. Mimo, że, że miałem długo przerwy. To jest... trudno mi to powiedzieć, czy, czy ja to traktuję w charakterze jakiejś takiej działalności charytatywnej bądź tak powiedzmy tam po chrześcijańsku rozumianej jełmużny <grym> natomiast y, ja bardzo nie lubię dawać pieniędzy y, y, y, nigdy nie mam pewności co z tym można zrobić, ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma pewności co można zrobić z krwią ja też nie mam pewności czy ona trafia rzeczywiście do potrzebujących nie wiem, y, y, podobno są problemy nie tyle na przykład z y, dostępnością krwi w tym kraju, co z y, samym przechowywaniem. Nie ma magazynów y, zdolnych do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych przez dłuższy czas i podobno sporo tego się marnuje, stąd ciągle taki, taki płat, że jest za mało, że brakuje, że, że potrzeba więcej. Szczerze mówiąc ja się nad tym nie zastanawiam. Natomiast jest y, coś takiego przyjemnego y, no nie zawahałbym się użyć określenia euforycznego, kiedy wstaje się z fotela i człowiek czuje się taki może niekoniecznie senny, ale taki przyjemnie osłabiony bo jednak utrata prawie pół litra krwi nawet dla dorosłego faceta to jest sporo ale jest w tym coś takiego, jest w tym poczucie że mm, nawet jeżeli nie wspomaga się kogoś materialnie, to daje się Kawałek siebie, bo no, nie wiem, jak, jak bardziej organicznie można byłoby się z kimś czymś podzielić. Prawdopodobnie przeszczepami, natomiast osobiście nie, nie widzę siebie w sytuacji tego typu. Mam nadzieję, że życie nie postawi mnie w sytuacji, w której będę musiał na przykład coś oddać. Chociaż są ludzie na świecie, z którymi gotów byłbym się podzielić. Nie ma ich dużo, ale są. Natomiast mam nadzieję, że nie. Yy, powiedzmy, organy i cała reszta tego, co się będzie jeszcze nadawało, to jestem gotów rozstać się z nimi po śmierci, jak już nie będą mi potrzebne. Bo, bo nie będą. Natomiast yy, krew krew można oddawać w miarę regularnie. Yy, dajże jest to 6 albo 8 tygodni. Nigdy nie pamiętam. Yy, nigdy jakoś nie oddawałem tak raz za razem Miałem przerwy po, po kilkanaście tygodni, po kilka miesięcy albo po kilka lat i wydaje mi się, że to akurat jest zdrowe, bo często od honorowych krwiodawców takich zatwardziałych, zagorzałych słyszałem, że niedobrze jest wpaść w rytm, bo jeżeli oddaje się regularnie, to wtedy doprowadza się w organizmie do nadprodukcji i wtedy już trzeba oddawać. To już jest troszeczkę jak uzależnienie, że musisz iść przepraszam, musisz uwuścić krwi, bo inaczej yy, organizm po prostu źle zaczyna to zność, <śmiech> Więc yy, zresztą ja nigdy nie myślałem o sobie w charakterze honorowego krwiodawcy, a ja nic takiego, no po prostu, no oddawałem krew. Chodziliśmy z kumplami, teraz powiedzmy ostatnie dwa wypady byłem sam. czy znaczy nie, no na ostatnim wypadzie nie byłem sam, bo, bo zabrałem Zuzę ze sobą. Wszliśmy yy. w ramach takiej akcji w, w mojej dawnej parafii w niedzielę, a w sobotę wieczorem mówię: Jutro rano, dzidziu pojedziesz z tatą, oddamy krew. Ona taka przerażona spojrzała, złapała mnie, za szyję. Mówi, Ale ja nie chcę mi, ale ty nie, tata będzie tylko. A no dobrze, no to, to mogę z tobą jechać. Yy. Dla niej to była taka przygoda yy, troszeczkę straszna, tak się czuła nieswojo bo tu gdzieś tam cała masa tych ludzi, pielęgniarki i lekarka i to wszystko, ona tak jest towarzyską, istotą, lubi dorosłych, ale tych, których zna. Natomiast jeśli chodzi o obcych, to, to potrafi czuć się swoje. I tam w tym wszystkim jakoś tak... Myślę, że udzieliła jej się też troszeczkę atmosfera mojego zdenerwowania. Natomiast y, super sprawa długopis w kształcie strzykawki to było coś, co, co zawładnęło jej sercem na te kilkanaście minut, kiedy ją oddawałem. E, więc, tak jak mówiłem, ja robię to rzadko. Natomiast mam jakieś takie poczucie nie ja wiem bardzo przyjemne, przyznaję. E, Chciałbym wierzyć, że, że to, co robię, ma sens, że gdzieś tam oddając krew komuś mogę się przysłużyć, że ona się komuś przydaje. Ja akurat mam bardzo pospolitą grupę, bo mam A1+, więc to jest prawdopodobnie najpopularniejsza. Tej akurat, jak sądzę, nie brakuje, chociaż jej też jest najbardziej potrzeba, bo najwięcej ludzi potencjalnie, statystycznie może jej potrzebować. Dla tych, którzy nie próbowali, jak, jak cała taka procedura wygląda, ja muszę przyznać, że byłem mile zaskoczony teraz, po, po tej kilkuletniej przerwie, bo kiedyś, kiedy chodziliśmy do stacji na Saską, to, to był cały cyrk, najpierw oczywiście kwestionariusz. Kwestionariusz jest diabelnie długi i jest w nim masa pytań. Ostatnim razem zadrżała mi ręka przy bardzo niefortunnym pytaniu i musiałem osobiście poświadczać podpisem, że, że to był tylko błąd, a nie, że zmieniłem decyzję i coś i pamiętam, że ten błąd został nawet ostemplowany. Ech. Oczywiście formularz badania lekarskie, ciśnienie i ogólny wywiad lekarski i cała reszta. Wtedy, kilka lat temu było tak, że próbki do badań pobierane były z jednej ręki, a z drugiej pobierano samą krew. Więc pielęgniarka wkłuwała się, miała już wtedy te takie śmieszne probówki próżniowe, które były zakładane na jedną strzykawkę, tak zatrzaskowo. I z tego jednego wkłucia pobierała wszystkie. Teraz już nawet tego nie ma. Teraz kłują cię od razu worek na krew na rurce ma mniejszy worek z którego pobierana jest krew do próbek super sprawa, bo kłują cię tylko raz ja osobiście koszmarnie nienawidzę kłócia wszelkiego rodzaju ja w ogóle mam jakąś taką ewersję do jak to ładnie ująć do naruszenia jedności powłoki fizycznej z użyciem ostrzy wszelkiego rodzaju tak to ujmę. Ja nie mam problemu z tym, że rozbiję sobie nos na przykład, obedrę rękę czy, czy coś takiego. Natomiast y, strasznie nie lubię wszelkiego typu igieł i ostrzy i dla mnie w, w kłócie się jakiekolwiek zastrzygi to jest zawsze straszliwy stres. Po prostu koszmarnie tego nienawidzę. Więc y, z ogromną ulgą przyjąłem to, że po tych y, no dziewięciu czy iluś tam latach mojego krwiodawstwa igły są teraz dużo cieńsze. Pielęgniarka ostatnio mi tłumaczyła, że to tak naprawdę nie do końca zależy od grubości, bo igła oczywiście ma jakąś progową grubość. Musi mieć, żeby krew miała przez co płynąć. Natomiast tak naprawdę cały patent zasadza się na tym, że igła musi być pod odpowiednim kątem ścięta i odpowiednio ostra. No i ja jestem w stanie jej uwierzyć, no bo ona się na tym zna, ja mniej. W każdym razie, jak sobie przypomnę, ten koszmar w wojsku za pierwszym radem, to dziwię się, że w ogóle odważyłem się jeszcze kiedykolwiek potem pójść oddawać krew. I kiedy przypomnę sobie pierwsze wizyty na Saskiej, mam, mam tu na myśli stację krwiodawstwa i krwiolecznictwa na Saskiej w Warszawie, to, to też się dziwię, że myśmy tak ochoczo, samorzutnie chodzili i pozwalali się tak traktować. Teraz jest, teraz jest rzeczywiście high life w porównaniu z tym, co było jest tylko jedno w kółcie, tak naprawdę na, na tej leżance podłączonym do maszyny leży się kilka minut, może kilkanaście. Wszystko zależy od tego, oczywiście, kto jakie ma ciśnienie. Miałem kumpla, który był w stanie chyba w 4 minuty wypompować z siebie 450 ml i do widzenia. Nie było problemu. Mi to zawsze zajmowało troszkę dłużej, ale teraz z wiekiem, nie wiem, może na starość, dostaję nadciśnienia. Ostatnie dwie wizyty były szybsze, jakieś takie sprawniejsze. Przyznam się szczerze, że czasem się zastanawiałem, na ile to jest bezpieczne, no bo każdy z nas słyszał jakieś historie o różnego typu zakażeniach przy przetaczaniu, przy transfuzjach. Może nie tak dramatyczne, oczywiście, jak zakażenie wirusem HIV, które zdarzało się wcześniej w czasach, kiedy jeszcze pod tym kątem nie, nie badano dokładnie krwi. Sam dawca akurat mniej ma możliwość zarazić się, bo jemu się nic nie przetacza. Bardziej ryzykowne byłoby tutaj powiedzmy zapalenie wątroby, natomiast w czasach, kiedy używa się do wszystkiego sterylnych jednorazówek, to tak naprawdę to ryzyko jest znikome. Dlaczego o tym mówię wszystkim? Dlatego, że mam wrażenie, że to jest bardzo fajny sposób jakiegoś rodzaju taki etos na pomaganie, To naprawdę nic nie kosztuje ja się o tym przekonałem ostatnio kiedy z Zuzą zajechaliśmy cała akcja trwała może 20 minut do tego stopnia, że ona nie zdążyła się znudzić, fakt, że tam lekarki zadbały o nią, bo jak ojciec leżał na leżance i go trenowali to ona dostała krzesło książkę dla dzieci, coś tam, coś tam i, i tak ją trochę zagadywały Natomiast to wszystko poszło bardzo szybko i sprawnie. Myślę, że warto spróbować. Oczywiście są ludzie, którzy nie cierpią tak jak ja kłócia i za nic nie dadzą się podziałać igłą. Ja ich doskonale rozumiem, bo tak jak mówiłem, dla mnie to jest zawsze koszmarny stres. Jak pielęgniarka zbliża się do mnie z igłą, to mi się robi gorąco i ja się zawsze muszę odwrócić, jak się wbija. Potem, jak już zaklei, wszystko w porządku, nie? no nie ma sprawy. Mogę się patrzeć, ale nie jestem w stanie spojrzeć po prostu sobie na rękę w momencie, kiedy mi się wbija. No nie, bo prawdopodobnie popłynąłbym od razu. <śmiech> Mam coś takiego. E, może warto spróbować. Mm. Często jest tak, że oddając słyszę, że ktoś przychodzi i mówi, że donacja jest dla kogoś konkretnego więc często jest tak, że oddają ludzie na konkretną osobę na konkretne zapotrzebowanie prawda? to są sytuacje, które czasem przekonują ludzi, którzy nigdy nie próbowali nigdy myśleli o tym, żeby zostać dawcą tacy ludzie często potem oddają dalej honorowo bądź tak jak ja od przypadku do przypadku bądź regularnie Warto spróbować. Warto spróbować tym bardziej, że jest to w większości przypadków stosunkowo proste. Są, są w każdym dużym mieście stacje krwiodawstwa, gdzie można pójść. Poza tym jest cała masa różnego typu imprez, gdzie takie zaplecze medyczne do tego typu operacji jest. Bardzo często tego typu akcje są organizowane w szpitalach. No, u mnie w mieście organizowana jest regularnie od paru lat w jednej z parafii, a oprócz tego absolutnie świetna, niesamowita rzecz to jest krwiobus. Ja z poprzedniej wizyty krwiobusu w Konstancinie zrobiłem tak, taki mini reportaż, który wisi na migawkach z miasta na moim wideokaście. Kryobus, słuchajcie, to jest autobus, w którym po prostu jest taka mobilna stacja krwiodawstwa i to jest jeszcze zupełnie inna zabawa, jeszcze zupełnie inna przygoda. Można traktować to jako swego rodzaju ciekawostkę, albo jako hobby, albo jako jakiś etos, natomiast jedno jest pewne, nawet jeżeli nie wiemy, co z tą krwią się stanie i dokąd ona trafi i ile z niej posłuży, a ile zostanie zużyte gdzieś tam do badań, bądź pójdzie do przetworzenia na materiały krwiopochodne, to w ten czy inny sposób to, co oddamy komuś jakoś gdzieś zawsze się przysłuży. I może stwierdzenie, że może komuś uratować życie, brzmi banalnie i i dla niektórych pusto, ale ja osobiście jak siedzę z rurą podłączoną do lewego przedramienia i patrzę jak na kołysce na takiej maszynie, która przewala z woku na bok ten worek, żeby ta krew tam ładnie się układała w nim, jak na tej kołysce powiększa się ta ilość krwi w plastiku, mam poczucie, że robię coś pożytecznego. I Wam też Polecam spróbować.